Szczęść Boże. Szczęść Boże, kto mówi skąd? Katarzyna z Warszawy. Witamy Pani Katarzyno, jako, jakim Pani chciałaby się przeżyciem podzielić, jak chodzi o wyzwolenie. Różnych... No właśnie, to dużo by było mówić, ale postaram się, żeby to było krótko i jasno. Jestem już długo mężatką i moje małżeństwo było trudne. W zasadzie. Wtedy, kiedy Pan Bóg mnie znalazł, to nasze małżeństwo wisiało już na włosku i w zasadzie tylko tyle, że byliśmy razem, ale nic między nami już nie było, oprócz wrogości, nienawiści i żalu wzajemnego. Ja wiedziałam, że gdybym była inna, może bardziej łagodna, bardziej otwarta, to może by to wyglądało inaczej, ale ja nie umiałam, zupełnie nie umiałam być taka. I myśmy tak żyli stereotypami, czyli jak powiem to, co on powie to, to kalkulacja była w tych relacjach wzajemnych i, i tylko nerwy i, i, i błędne koło do niczego to nie doprowadzało uczestniczyłam w pielgrzymkach do Meczu gorii. podczas trzeciej pielgrzymki kiedy jechałam, postanowiłam sobie skorzystać właśnie tam z sakramentu pokuty, bo zawsze jechałam z czystym sercem, tym razem też w zasadzie przygotowałam się bo jak to przed podróżą, a szczególnie przed pielgrzymką ale właśnie tak bardzo z tej literatury przeczytanej stanęłem przed oczami fakt, że nazywają Medjugorje konfesjonalem świata. O. I postanowiłam w związku z tym skorzystać tym razem z sakramentu pokuty w Medjugorju. I oczywiście tam doznałam szansu duchowego bo przygotowałam się do spowiedzi tak jak to, no, no tak jak mogłam, jak było potrzeba w moim y, mniemaniu i sumieniu. Natomiast kapłan zaczął mówić, dotykać zupełnie innych spraw. Spraw, które właśnie były przeszkodą y, z mojego punktu widzenia w włożeniu lep, lepszych relacji y, z mężem najpierw nie dowierzałam się ze, coś z tym kapłanem chyba nie bardzo o czym on mówi, w ogóle nie wiedziałam nie docierało do mnie to co on mówi bo uważam, że to w ogóle nie do mnie nie miało to żadnego związku z tym co ja powiedziałam na spowiedzi potem zostałam porażona i świadomość, że ty, tu jest Chrystus nikt nie mógł wiedzieć o tym o czym mówił kapłan nikt, bo ja nikomu tego nie mówiłam, to było we mnie ja sobie nawet za bardzo sprawy z tego nie zdawałam, a tym bardziej nie traktowałam tego w ogóle jako grzechu. A okazało się, że to było jakieś zaniedbanie z mojej strony, czego, tak jak mówiłam, nie umiałam przeskoczyć przez 30 parę lat. Nie, nie mogłam, to, to było jakoś większe niż ja. Przerastało mnie po prostu. Kapłan, potem, no już jak zrozumiałam, że Chrystus mówi do mnie, przeżywałam tę spowiedź w niecodzienny sposób. Byłam przeszczęśliwa, nie chciałam uronić nic z tej spowiedzi, ani w tym momencie, ani do końca życia. I kapłan, to znaczy Chrystus, wiedział, że ja tego nie... że to nic nie zmieni, jeżeli nie zadam tego w pokucie. I dostałam pokutę, żeby naprawić, żeby, żeby porozmawiać po prostu, ale w sposób taki, w jaki nigdy nie rozmawiałam. I o sprawach, o których żeśmy nie rozmawiali. Jak wracałam z Medjugorja, ja w ogóle resztę dni. Wszyscy mi współczuli. Ja mówię, że nigdy nie byłam szczęśliwsza niż w tej chwili. I tylko prosiłam. To była jedyna moja, najgłówniejsza modlitwa w czasie całego pobytu i powrotu do domu. Żeby mnie Pan Jezus i Matka Boża trzymali za obie ręce, bo ja tego sama nie dokonam. Niech oni wejdą ze mną do domu i niech oni będą przy tej rozmowie i niech oni mnie jakoś inspirują, i wspierają, bo ja tego nie przeskoczę sama. I oczywiście... Odbyła się ta rozmowa, która na pierwszy, pierwszym momencie i, i jakąś nadzieję na, na, na znaczy ja się na, na tą nadzieją, jakąś nadzieję zdobyłam w sobie, jak zobaczyłam łzy w oczach mojego męża. To był moment, ale ja już wiedziałam, że trafiony w serce, jak to się mówi, i że zalecenia na Spowiedzi były bezbłędne, bo były od Pana Jezusa. I zostałam wyzwolona z czego, właśnie z tego, czego nie umiałam w sobie przeskoczyć. Nabyłam łagodności. Potrafiłam przebaczać, zapominać, przebaczać i, i teraz nie ma dla mnie sytuacji. Oczywiście życie w domu nie, nie jest bez trudów, ale zupełnie się zmieniło. Zupełnie się zmieniło. Ja zostałam wyzwolona z tego, czym byłam spętana. Ja nawet dokładnie nie potrafię tego określić, ale wiem, że nie mogłam pewnych zachowań. O których marzyłam Wykonać Nie wiem co to było Ale tak było I wiedziałam, że to przeszkadza w naszym małżeństwie W naszym życiu rodzinnym Zostałam z tego zupełnie wyzwolona Jestem szczęśliwa, to już pięć lat mija Jak właśnie jestem w stanie Zawsze wszystko przebaczyć I powiedzieć wszystko z głębi serca Co mam do powiedzenia mojemu mężowi A kiedyś było to zupełnie niemożliwe Bo się krępowałam, że się ośmieszę Że, się, że to i tak nic nie da dało to bardzo dużo nasze małżeństwo jest bardzo spokojne teraz takie mm. dojrzałe I, i Bogu dziękuję i to jest moment tej spowiedzi to jest moment, którego do końca życia nie zapomnę bo wiem, że od, tamtej, od tamtego momentu nastąpiło moje nawrócenie i powoli nasze życie się właśnie oczyszcza i nawracamy się dalej razem Piękne świadectwo niech Bóg Pozdrawiamy serdecznie panią i męża No i ja niech też się mat... pozdrawiam Radio Maria jest dla mnie, dla mnie też wielką e, Podporą Mój mąż też już od, od paru lat słucha A przedtem w ogóle mowy nie było nawet Także Bóg działa cuda niech Pozdrawiam m... wszystkich bardzo serdecznie Dziękuję wam za wszystko Niech Bóg wam błogosławi I niech Matka Najświętsza dalej was e, ochrania płaszczem swojej opieki Bóg zaprać. Szczęść Boże